Zaczynam rozumieć niechętnych kościołowi ateistów. Msza święta i pogrzeb kardynała Prymasa Józefa Glempa Katedra Świętego Jana Warszawa Stare Miasto Zabrzmiała pieśń Dobry Jezu, a nasz Panie A ja patrzę, dzięki operatorowi Na długie i nie jedno tak długie Ujęcie trzech osób żegnających wielkiego hierarchę polskiego kościoła. Stoją obok siebie, jakby skupieni w tej trojce przestrach. Jak na potrójnym portrecie widziałem kolejno od lewej ku prawej Lecha Wałęsę, Ewę Kopacz i Bogdana Burusewicza. Piękna pięść e, dobry Jezu wzmagała się w katedralnym wnętrzu a trzy portretowane postacie gorliwie ośpiewały. Daj mu wieczne spoczywanie. Widzę na burmuszoną powagę oblicza Wałęsy o ruchliwych wargach, wszak pieśń trwa. Przypomniałem sobie, jak z tych samych ust wypływały słowa. Obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polski przysięgam uroczyście narodowi polskiemu. Że postanowieniom konstytucji wierności dochowam, będę strzegły niezłomnie godności narodu, suwerenności i bezpieczeństwa państwa. Przysięgam, że dobrojczyzn oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. A ja byłem cały szczęśliwy, że stan tymiński z groźną teczką przepadły wybor. Teraz nawet w Wikipedii można wyczytać zupełnie inne słowa. Mrożące krew. Akta SB dotyczące Lecha Wałęsy są niepełne. Wiadomo, że w latach 1992-1994 Wałęsa jako prezydent Rzeczpospolitej wystąpił do Urzędu Ochrony Państwa o ich udostępnienie. W 1996 stwierdzono brak części dokumentów i brak wypożyczonych mikrofilmów. Kilkadziesiąt ponumerowanych stron powyrywa. Światłość wieczna niech mu świeci, śpiewał dalej wysoko postawiony tercet. Śpiewała Jewa Kopacz z licem poważnym, lekko zaróżowionym, z czystym spojrzeniem z zaszkieł okularów. Myślała o tym, o czym śpiewa, a o czym śpiewała, o wzorowej współpracy Polaków i Rosjan zjednoczonych narodową tragedią, o przekoma, przekopanej na metr w głąb ziemi lotniska, o szczerej prawdzie udziału polskich lekarzy w sekcjach i identyfikowaniu zwłok i w ogóle o szczerej prawdzie jej pierwszego przekazu z wypełniania obowiązków ministra polskiego rządu na obcej ziemi. A może jak najszczerzej myślała o tym, aby wieczna światłość przyświecała świętej pamięci kardynałowi prymasowi z ulgą, że na okoliczność tej szczerości nikt jej nie będzie przepytywał, nikt nawet tego nie zauważy oprócz takiego zgreda jak ja. Gdzie królują wszyscy święci? Kończy pierwszą zwrotkę nasza wybrana trójka. Kończy pierwszą zwrotkę Bogdan Borusewicz. Porusza wargami, jakiego współchórzyści, ale chyba niemo nimi porusza. Może taki nawyk niemej reakcji na rzeczywistość. A przecież jak podają encyklopedię swojego czasu, został członkiem Komitetu Obrony Robotnika w latach 1977-1978 Współorganizował wolne związki zawodowe wybrzeża, był również w Zespole Pisma roboty. Doskonale pamięta to, o czym opowiada Krzysztof Wyszkowski. Poniewierany i włóczony po sądach za udokumentowaną prawdę, jak jakiś wredny zbój. Pamięta, wie, ale nie puści pary z gęby. Wymien czego? Dlaczego Bogdan? Tłamsi to w sobie, tłamsi tak, że organizm się buntuje i dopada go dotkliwie na tyle, że musi ciężko zwisając z krzesła pod opieką kierowcy czy ochroniarza w półprzytomny z cierpiącą twarzą, z boleśnie przymkniętymi powiekami czekać na interwencję w dziennym oddziale ratunkowym na parterze szpitala MSW MSWiA na Wołoswie. Dlaczego to jasnej anielki? Przecież prawda uzdrawia. I śpiewają w trójgłosie Dobry Jezu, a nasz Panie Daj mu wieczne spoczywanie Światłość wieczna niech mu świeci Gdzie królują wszyscy święci Słowa te wznoszone przez wiernych Na pewno zostaną wysłuchane I świętej pamięci prymas Dostąpi boskiej światłości Ale co z naszą trójką? Pewnie byli uspowiedzi Wyznali prawdę Całą prawdę i tylko prawdę. Żałowali za grzechy, dostali rozgrzeszenie, odprawili pokutę. I co? Spytam ja. Spytają inni. Spytają patrzący na kościół i religię, wrogowie kościoła i religii. I nic? No to co to wszystko jest warty ty jęczący prawicowy oszołomiej katoliku na zbędny dodatek? Przecież widzisz, że oni modlą się w głos, i śpiewają pobożne pieśni, jak gdyby nigdy nic się nie zdarzyło. Ale niechętny mi rozmówca nie wie, że ich rozgrzeszenie nie daje możliwości dalszego brnięcia w fałsz i kłamstwo. Że to jest dalej działanie w stanie grzechu permanentnego i do tego grzechu publicznego. I to jest najgorsze. Wierzcie mi, to jest najgorsze, co przytrafia się im i nam wszystkim. Jednak oni mają szczęście w tym nieszczęściu. Pan Bóg jest nieskończenie miłosierny i na pewno im przebaczy. Ale ja jednak mam swój ziemski interes, a mianowicie wielką, błagalną prośbę do tych trzech modlących się i pobożnie śpiewających osób. Wejrzyjcie na krzywdę, którą uczyniliście zupełnie niewinnym ludziom. Zrozumcie ją i spróbujcie ją im wynagrodzić choćby w niedoskonały, doczesny sposób.